Rozmowy o książkach i wokół książek. Nowości wydawnicze, autorzy warci bliższego poznania. Oraz wszystko to, co sprawia, że nie możemy oderwać się od lektury. Audycja do czytania. W każdą sobotę o godzinie 11. Dzień dobry. Sob Dzień dobry, cześć. <grym> Dzień dobry, cześć w sobotę, 18 kwietnia. W, kiedy wiosna w pełni, w końcu jest pięknie, Taak. ciepło, kwieciście. Pachnie po prostu... Pachną kwitnące kwiaty, pachnie ziemia po deszczu w taki specyficzny, wiosenny, typowy dla wiosny Można sposób. Można iść z książką do parku. Można. I w ogóle, no, aż się normalnie wstawać chce. Chociaż ja chciałam trochę zakontrować mm, i trochę jednak tę atmosferę takiej pięknej, wspaniałej wiosny mm, skierować na inne tory. No. No bo jest wiosna <śmiech> i jest to czas wiosennych porządków. I myślę sobie o wyrzucaniu śmieci i myślę mhm. sobie o tym, co w literaturze jest uznawane na przykład w ostatnich latach za coś zbędnego, niepotrzebnego i myślę tutaj o mm, współpracy z AI, która cały czas jest traktowana tak dosyć po macoszemu. No i myślę sobie też o traszu jako gatunku, dlatego że będę miała dla was polecajkę, zachęcajkę, może taką pogadankę o zbiorze opowiadań, do którego przejdę później i właśnie ten trasz gdzieś tam nam się pięknie wyłania i będzie się łączył też trochę z tym, co mamy w Polsce i jak ten trasz wygląda u nas, a jak wygląda na przykład za oceanem. Ale to ładnie połączyłaś, tak? zręcznie tutaj te dzisiejsze tematy. Czyli zaczynamy od AI. Moi drodzy, audycja o AI była półtora roku temu. Spotkałam się tutaj w naszym studiu z doktorem Krzysztofem Hoffmanem. Ta audycja jest na naszym Spotify'u do przesłuchania. I e, wtedy mam wrażenie, e, rozmawialiśmy o... E, byliśmy całkiem, muszę przyznać, z perspektywy czasu optymistyczni. Bo... Wnioski z tej naszej rozmowy były takie, że no wiecie, AI nigdy nie będzie tworzyło takiej dobrej sztuki, nie będzie tworzyło takiej dobrej jakościowo literatury, że osoby, które piszą, to są osoby, które chcą pisać, którym to pisanie sprawia przyjemność, daje jakąś satysfakcję, w związku z czym nie będą się posługiwać AI, żeby tworzyć e, swoje prace. No i, okazuje, no i też to, to, o czym wspominaliśmy, to było to, że AI raczej było wykorzystywane do takich e, książek, które się ukazywały w self-publishingu. Głównie były wyrzucane gdzieś tam na m, Amazona, na tego typu e, strony. No i okazuje się, że słuchajcie, to już jest przeszłość. <głosy> jest to przeszłość, e, jest na rynku brytyjskim i częściowo amerykańskim, afera o książkę Shy Girl, która jest, została napisana przez Mia Ballard. Znaczy właśnie, została napisana. O tym, o tym będziemy rozmawiać i nad tym się będziemy zastanawiać. Dlatego, że historia tej książki jest taka, że dziewczyna Mia Ballard napisała Shy Girl, Udostępniła ją właśnie, był to początkowo self-publish. Był on dosyć pozytywnie przyjęty na TikToku. To jest też horror, taki horror thriller psychologiczny. I generalnie ta książka zbierała całkiem pozytywne oceny gdzieś tam na Goodreadsie, w internecie. Były takie momenty, w których ludzie w komentarzach pisali o tym, że są takie... Fragmenty tej książki, które czyta się trochę tak jakby zostały wygenerowane przez AI, ale jakoś nie, nie była to wiecie, dominująca opinia na temat e, tej książki. No i w pewnym momencie została ta publikacja p, podchwycona przez wydawnictwo Hachet. Myślę, że na pewno obiło wam się o uszy m, m, ogromne, bardzo, bardzo duże m, wydawnictwo z dużą ilością jakby też e, swoich imprintów. No i Hasze to opublikowało w formie takiej tradycyjnej, no i zaczęła się zadyma, ponieważ z osoby, które zaczęły po tę książkę sięgać, zaczęły coraz głośniej mówić i pytać o, o, o to, czy ta książka aby na pewno została napisana przez autorkę. Najpierw zaczęło się od reddita, gdzie... Osoba, która na reddicie podawała się za doświadczonego, doświadczoną redaktorkę, nie, nie ciężko mi ocenić. A, czy, czy po, Osoba redaktorska się ujawniła, no i zaczęła właśnie zwracać uwagę na takie, wiecie, znaki, że ta książka była wygenerowana przez AI. Potem znalazł się ktoś na Twitterze, kto wrzucił tą książkę do aplikacji takiej mającej na celu wykrywanie tego, czy tekst został napisany przez sztuczną inteligencję. No i ta, to Twitterowe śledztwo wykazało, że 78 chyba czy 9% tej książki zostało napisane przez AI. No i tak, Hachet się wycofało z tej książki. Powiedziało, że wspierają, wydali takie... New York Times się zainteresował tą sprawą, napisali do Haszet. Hachet wydało oświadczenie, że słuchajcie, my nie chcemy, my chcemy, wspierać tylko sztukę tworzoną przez ludzi, więc ta książka znika z półek. W tej chwili rzeczywiście nie można jej nigdy zamówić, nigdzie nie można jej kupić. Została Książka się ukazała pod koniec tamtego roku na rynku brytyjskim na maj była pre, zaplanowana premiera amerykańska. Ta premiera amerykańska została e, odwołana. E, no i teraz zastanawiacie się, no dobra, no to jest chyba już koniec twojej historii, nie? Jakby książka <głoszka> e, była, była i nie ma. No nie do końca. Dlatego, że Mia Ballard mówi o tym, że to wcale nie jest tak, że ona tą książkę napisała przy użyciu AI. Ona oskarża wydawnictwo o to, że to jej redaktor posługiwał się sztuczną inteligencją do edycji tej książki. No i w związku z tym tak naprawdę jej nazwisko zostało wiecie, zniszczone, ona została oczerniona. Prawdopodobnie no, gdzieś tam na jakiś czas na pewno będzie kojarzona jako ta osoba, która opublikowała wygenerowaną przez sztuc sztuczną inteligencję książkę. No i... No i to się stało, no. Tradycyjne, wydawnictwa. Tradycyjne wydawnictwo opublikowało książkę z AI. I wiecie, myślę, że tutaj jest dużo warstw, w tym wszystkim dużo jest wątków, bo z jednej strony pojawia się pytanie o to, że no skoro wydawnictwo tę książkę wydało, no to czy naprawdę tak duży tak duży wydawca jak Hachet nie ma narzędzi do tego, żeby sprawdzić, zweryfikować, czy dany tekst został napisany przez AI? Wydaje się to takie no, nieprofesjonalne z perspektywy wydawnictwa. Z drugiej strony, jeśli sobie pomyślimy o tym, że jeśli Mia Ballard mówi prawdę i ona rzeczywiście tę książkę napisała, a sztuczna inteligencja została wykorzystana gdzieś tam... w na tym drugim etapie mm, właśnie redagowania, no to z kolei jest takie, wiecie, no to, to, to znowu patrzymy na wydawcę i sobie myślimy na tego redaktora, redaktorka i zastanawiamy się, no jak to jest możliwe. Osoby, które gdzieś tam sceptycznie podchodzą do balarcz, mówią, no tak, no ale ty tę książkę napisałaś, wysłałaś to do wydawcy, dostałaś jakąś redakcję, no widziałaś, jak ona wygląda, czy jakoś nie... Nie zaniepokoiło cię to, że ta książka wygląda zupełnie inaczej niż, nie wiem, ty ją napisałeś, że te zmiany redakcyjne są takie bardzo duże? No i z jednej strony tak, z drugiej strony to jest debiut, więc i to taki debiut, który wcześniej, wiecie, właśnie był opublikowany self-pubem, więc... No może rzeczywiście ten taki wpływ autorytetu wydawniczego, może niedoświadczona pisarka stwierdziła, no, no może tak to po prostu wygląda, że, że ten tekst y, zaczyna po prostu w, m, m, być niepodobny do tego, co ja wysyłam. Wreszcie się pojawiają głosy, no dobra, słuchaj, no to skoro ty to napisałaś, no to po prostu może udostępnij nam tą wersję, którą ty twierdzisz, że napisałaś. No tutaj autorka na razie tego nie zrobiła, z drugiej strony, też pisze o tym, że ona ma poważny kryzys psychiczny po tej całej sytuacji. No. Oh. Ale cieszę się, że mówisz o tym z takim dużym szacunkiem i wyrozumiałością do autorki. No, bo ja. bo no. Nie zapominajmy, mówimy o wielkim wydawnictwie wielkim graczu i wielkim, pewnie, hejcie, który gdzieś tam wywoła, ta cała sytuacja już wywołała i o jednej jednej osobie, jednej malutkiej duszyczce, ja <głos> która po prostu bardzo chciała e, napisać książkę i napisała. Ja wiecie, chcę, bo ja też myślę sobie o tym, że ja bym bardzo chciała wierzyć tej autorce i temu, że to nie jest tak że ona po prostu usiadła do komputera i powiedziała, cześć, sztuczna inteligencja, napisz, tu, tu sobie napisałam, wymyśliłam sobie taki prompt, napisz mi na jego podstawie całą książkę. Z drugiej strony, no myślę, że wiecie, też, też były jakieś takie afery właśnie okładkowe związane z Hachet, że w, w tym swoim... W tej swojej pierwszej wersji książki, którą Ballard opublikowała, ona zrobiła sobie swoją własną okładkę, znaczy zrobiła sobie, wykorzystała do zrobienia okładki obraz do jakiejś tam artystki, tam jest tak na okładce jest pies. E, ona się o tym, bo potem to trafiło do wydawcy, ta ot, artystka się dowiedziała o tym, że to jej dzieło zostało wykorzystane, więc gdzieś tam, wiecie, chciała się zgłosić po jakieś udziały. E, Hachet się miał z nią dogadać, nie dogadało się. E, w, finalnie została wykorzystana jakaś tam inna osoba do zrobienia tej nowej okładki, e, która też jest bardzo podobna zresztą do tej pierwszej, tam też nawiązuje do właśnie mm, takiego, no, jak one się nazywają, do Harta. Tam jest Hart. E, I więc więc, wiecie, więc więc gdzieś tam to wydawnictwo no też y, tak nie do końca hmm, chyba okej, okay, podeszło do tego, y, wydaje się. Y, y, a potem z drugiej strony, wiecie, tworzą statementy o tym, że wspierają sztukę artystów i tak dalej. No tutaj z tą okładką chyba tak jakoś nie do końca im to wyszło. No więc bardzo dużo tu jest wątków, wątpliwości. Natomiast no, pozostaje faktem, że jeśli do tej pory myśleliśmy, że książki generowane przez sztuczną inteligencję, współpisane, współtworzone przez sztuczną inteligencję, to jest tylko domena jakiegoś self-publishingu książek nie do końca, wiecie, wysokich lotów, no to okazuje się, że to już możemy w międzymity to włożyć. Wydaje mi się, że mm, wpisuje się to trochę w taką kontynuację audycji, którą prowadziłam tutaj trzy tygodnie temu, jeżeli liczę dobrze, ale chyba tak, na temat kubka nad tsunami Justyny Bargielskiej, która wprost mówiła, słuchajcie, ja wyszłam z mojego bloku pisarskiego, ja w pewnym momencie spotkałam się z ścianą, wydawało mi się, że już nic więcej z siebie nie wypluje i oto, poznając moją AI, bo ona na nią mówi jako mm, taką, taką bardzo personifikuję, jakby e uznaje właśnie te narzędzie jako pewien rodzaj podmiotu, z którym ona po prostu współpracuje, tak jak mówisz. I, i jakby nawet można powiedzieć, że ona tak jakby się tym pochwaliła w takim sensie, że uznała to za coś bardzo pozytywnego, coś, co jej bardzo pomogło i w kryzysie takim pewnie psychicznym, ale i twórczym. I powiedział o tym wprost. I to było jasno od samego początku. Zresztą no, biuro literackie, wiadomo, poważne wydawnictwo w Polsce, wydaje tomik, w którym właśnie redakcja, oczywiście, tak, z tego co przynajmniej jest napisane, no, nie, nie, nie, nie mam żadnych, żadnych podstaw, żeby twierdzić czy, czy wątpić, żeby było inaczej. Oczywiście redakcja y, dokonana przez osobę y, żywą, znaną i, i zresztą bardzo, z tego co wiem, kochaną. Ale... Y bardzo dużo osób się tym zaniepokoiło, ale to, co mówiła o tym sama autorka, mnie zainteresowało. Ja, ja jestem bardzo sceptyczna, jeżeli chodzi o sztuczną inteligencję. Bardzo się jej boję jakoś, więc dla mnie takie rozmowy są ważne, bo lubię się temu przyjrzeć z jakichś takich różnych perspektyw. I wydaje mi się, że ta właśnie perspektywa Justyny Bargielskiej, mam nadzieję, że będziecie mogli przysłuchać niedługo na Spotify, bo wydaje mi się, że to jest bardzo, bardzo wartościowy głos w tej sprawie. I ta jej perspektywa wydawała mi się bardzo ciekawa i taka właściwie, nie chciałabym powiedzieć słuszna, ale, ale jednak wydaje mi się, że ma ona w tym sporo racji, bo powiedziała, że ten strach taki konserwatywny przed, przed, przed inteligencją to jest kwestia tego, że że to nie jest tak, że... bo my nie będziemy tego robić, bo my tego nie dotykamy jako artyści, jako wydawnictwa, jako pisarze, pisarki, tylko to już się dzieje i to już jest. I to jest pytanie, jak my po prostu sobie z tym poradzimy. I ona nawet twierdzi, że wzbranianie się przed tym e, i takie absolutne, kategoryczne odrzucanie współpracy ze sztuczną inteligencją na jakimkolwiek etapie e, pisania książki... E, jest po prostu spowodowane strachem przed utratą takiego komfortu, takiego, jakby to powiedzieć, takiego taki wyjścia z tej takiej miękkiej, powiedzmy, tak oczywiście trochę ironizuje, kanapy tej jednej, jedynej, słusznej, prawdziwej, wykrwawionej literatury, pisanej w samotności. I o tym też Justyna Bargielska mówi, że ona, pisząc ze swoją AI, nie czuła się samotna. I jakby obaliła trochę taki mit tego pisarza po prostu umierającego z samotności nad książką. W okazuje się, że można ją pisać w jakimś takim dialogu. Ehm, I ona, i ona pow powiedziała jakby wprost, co prawda powiedziała przy okazji, że mam nadzieję, że tej audycji nikt nie, nie będzie zbyt wiele osób słuchał. E, powiedziała wprost, że po prostu jej się wydaje, że jej koledzy, koleżanki, pisarze i profesorowie po prostu no, no nie chcą wychodzić, nie? Do przodu, nie chcą iść dalej i, i że jeżeli my nie, właśnie nie ruszymy, nie zrobimy tego kroku dalej, to będziemy cały czas słuchać tych samych piosenek. I też zastanawiam się, też myślę, że tutaj cieszę się, że z bargielską, bo to też jest ciekawy kontrast z właśnie Ballard. Dlatego, że Tutaj już mamy autorkę, która jest usankcjonowana na e, polskim no, rynku. Drodzy Państwo, dwie Gdynie, dwie Gdynie. <głosy> I e, jest autorką nagradzaną, e, szanowaną, taką, o której ona już nam pokazała, że potrafi e, pisać. I rzeczywiście mam wrażenie, że kiedy ona też mówi wprost o tym, tak to nie jest tak, że ona sobie wygenerowała tomik wierszy Dała wydawcy i, i powiedziała, o, patrzcie, tak ja napisałam, tylko przyznaje się otwarcie do, tego, do tej współpracy ze sztuczną inteligencją. To myślę, że jesteśmy w stanie się jakby trochę inaczej spojrzeć na, na, tą, na tą pracę, stwierdzić, że aha, no tutaj rzeczywiście to ta sztuczna inteligencja została wykorzystana jako pewne narzędzie do. Y pisania, no i efekt jest tego taki, możemy się temu poprzeglądać, możemy to potraktować jako jakiś taki eksperyment, możemy się zastanawiać, czy to jest, wiecie, jakiś nowy kierunek właśnie, tak jak Bargielska chyba to widzi i proponuje. Natomiast no tutaj w tej sytuacji z rynku z, z Hachet, mamy debiutantkę, młodą, początkującą autorkę, no i rzeczywiście jakby no nie ma do końca takiego autorytetu, mhm. żeby powiedzieć, a bo ja to sobie tak zrobiłam <grafię> eksperymentalnie, patrzcie, patrzcie co, mi, co mi tutaj wyszło. Zresztą prawda jest taka, że my na polskim rynku też mieliśmy podobną sytuację i to była książka Karoliny Opolskiej, Teoria spisku. Aha, ta wygenerowana sztucznie bibliografia? E, tak, i tam, tam, była, tam był problem z e, bibliografią. Ojejku, ale się dostało Karolinę wtedy. Tak. Straszliwie. Tak. No i e, Hardy też, też tą m, efekt był taki, że ta książka również została wycofana z, m, z druku, z księgarni. Jest nie, znaczy wiecie, w jakimś obiegu pewnie tam na windyt. Spalono książkę, e, Ale, ale została, została wycofana. Wygenerowana. Przy czym o ile, o ile tutaj sobie przypominałam dzisiaj też tą, tą sprawę, na potrzeby dzisiejszej audycji, to tam zostało osiągnięte takie porozumienie, że jakby... M, Opolska zachowała prawa do tej książki i jakby ona, jeżeli ona jako ona zechce ją znowu gdzieś tam wydać, opublikować, no to może to zrobić. Ale wydawnictwo się od tego odcina. I nie wiadomo, po której stronie była ta bibliografia m, taka wątpliwa. Zwłaszcza, że... Tylko też z drugiej strony, wiecie, myślę, że w tym wy w wypadku Opolskiej to też jest jeszcze trzecia jakaś perspektywa, no bo to jest non-fiction. Ta, ta, ta, ta pozycja. Czyli gdzieś tam są omawiane, przytaczane różne tam teorie spiskowe, jak one funkcjonują, jak działają i tak dalej. Um, więc nie mamy tutaj takiego wiecie, kontekstu wartości artystycznej tej, tej książki. Nie, no, no taki kontekst może być, tylko chodzi... Te, te, o... Tak, bo non-fiction może mieć może wartość artystyczną. przepraszam. I jakby ten kontekst jest, ale wydaje się, że właśnie ważniejszy jest ten kontekst prawdy, tak? No bo rozmawiamy o non-fiction, jakby w sensie rozumiem ten skrót myślowy, ale jakoś tak musiałam od razu zawetować, ale tak, no wiem o co się chodzi, to jest jeszcze jakaś dodatkowa sfera... Um, gdzie jest dużo przestrzeni na dylematy. Tak, no i też też z drugiej strony, wiecie, pojawia się coś takiego, że w momencie, w którym mówimy o faktach, czyli ta książka ma przytaczać jakieś fakty na temat różnych grup, no to równie dobrze, no dlaczego miałabym, jeżeli ja się dowiaduję, że AI było wykorzystane w procesie jej tworzenia, no to Równie dobrze, jeżeli mnie ten temat zainteresuje ktoś może powiedzieć, tak, że no dobra, no to ja mogę sobie w domu odpalić e, AI i też zadać takie pytania na temat, nie wiem, napisz mi artykuł <grym> o, o czymś tam I, i mogę to sobie zrobić w u swojego domu i może nawet nie muszę, nie wiem, płacić za to czy, czy coś. Jest takie ryzyko, i na pewno to się dzieje, i będzie się dziać. I pytanie, trochę, do to, jak do tego podejdziemy. Ja nie mam pojęcia. Na razie, na razie jest to wszystko dosyć takie zagmatwane. Chociaż ta rozmowa z bargierską była dla mnie bardzo, bardzo inspirująca, ale no właśnie, to jest takie. To nie jest tak, że to wyszło gdzieś tam, tylko to było zupełnie jakby na innym poziomie zrobione. I powiem, powiem coś dodatkowego. Ja się bardzo cieszę, że ona to zrobiła, bo ja wiem, że gdyby to zrobił jakiś debiutujący pisarz, poeta, no to po prostu byłby potraktowany jako Gen Z, robi poezję, co to w ogóle jest. Mm -hmm. Tak, tak. Jak... A, a dzięki temu, że zrobiła to Bargielska, która, tak jak mówisz, ma już autorytet, e, można na to spojrzeć trochę inaczej. Więc... Mm... Więc pod tym względem na pewno jest to trochę inna historia. I to, co ona też ważnego podniosła, to fakt tego, że mm, to, ta sztuczna inteligencja jakby karmi się tym, co my, czym my ją nakarmimy. I że ona dostawała bardzo fajne, bardzo jej się podobały te teksty, które ona dostawała od swojego AI. Właśnie jakby tak trochę mm, niechętnie nazywa to narzędziem od swojej AI, bo ona jest oczywiście kobietą. I i zauważyła, że, że, po tym, po dobrej i wysokiej jakości i tego, i tym, jak interesujące było, było to, co wychodzi z niej, zdała sobie sprawę, jak, jak, wartościowe musi być to, co ona jej daje. I, i dzięki temu tak jakby sama, pozbawiła się tej, takiej takiej autokrytyki, którą miała od zawsze wmontowaną i zobaczyła, ona mi daje takie fajne rzeczy, to znaczy, że ja ją nakarmiłam tym czy, czymś też super fajnym. Więc wydaje mi się, że to w ogóle jakiś taki musiał być przełomowy eksperyment czy w ogóle mm, doświadczenie. Kiedy tak, zwłaszcza to... jeżeli rzeczywiście y, wcześniej to ja się nauczyło tych tekstów bargielskiej, więc jeszcze dochodzi ten taki y, ten kontekst takiego eksperymentowania ze swoją własną twórczością, nie? W obrębie swojej, swojej własnej twórczości, więc no tutaj jestem w stanie to jakoś tak, wiecie, zaakceptować i przyjąć, ale naprawdę zaczęłam po tej aferze z Scheiger, naprawdę zaczęłam się zastanawiać, więcej nad tym, jak, jak to dalej będzie wpływało na rynek wydawniczy, bo umówmy się, zna, znamy ten rynek nie od dziś i na pewno będą i pozostaną tacy wydawcy, którzy będą za wszelką cenę starać się, żeby to, co wydają, to, co publikują, to były rzeczy pisane przez człowieka, redagowane przez człowieka i tak dalej. I będą, nie wiem, być może po prostu dużo bardziej podejrzliwi w stosunku do na przykład debiutów, kiedy mm. będą do nich napływać. A z drugiej strony, ja nie mam wątpliwości też co do tego, że jest bardzo dużo, bardzo cynicznie podchodzących do, do, do, do rynku wydawnictw, które po prostu będą miały takie okej, okay, no słuchaj, pisząc normalnie, piszesz jedną książkę rocznie, a jak piszesz za jaj, to jesteś w stanie napisać trzy. Albo 365 właściwie, co za problem. To tak, nie? No to, to po prostu to zróbmy to i, i sobie po prostu skapitalizujmy to, że na przykład właśnie już, już w ogóle ja pomijam takie sytuacje, w której wiecie, ktoś sobie generuje całą książkę od początku do końca, tak? Ale taką, w której ktoś ma, ma pomysł taki, wiecie, że ten, ten to AI się staje takim ghostwriterem, że ja sobie wymyślam koncept, co się ma dziać w tej książce, robię, nie wiem, jakiś plan i mówię do AI, ty mi to wykonaj. Czuję się teraz trochę jakbym popełniała jakiś antyplagiat, ale wysyła, wysnuwa mi się od razu kolejny argument bergierski właśnie, mm -hmm. która mówi o tym, że no ale przecież halo, literatura to jest też trochę ghostwriting, bo my przecież słyszymy rzeczy, które zapisujemy, podsłuchujemy ludzi w tramwajach, czytamy te rzeczy, miksujemy je w jakiś sposób. To już się jakby dzieje. W jakimś sensie, że to też nie jest tak do końca nasze, też, tylko to jest uh -huh. podsłuchane, przeżyte, właśnie zmiksowane z jakąś e, książką, z jakimś filmem. Przecież my już i tak no jesteśmy w tak post, post, post, post, post wszystko, że to wszystko zostało już e, trzy razy wrzucone do tego blendera. E, wszystkie możliwe nurty ze swoimi po prostu możliwymi odnogami e, już kreujemy jakby coś z tak... Sorry, wrócę do tych śmieci, bo jakieś mega tutaj dzisiaj pasują. Już kreujemy coś z tych odpadów, które już są po, po jakiejś tam produkcji mm -hmm. tych tekstów. Więc z drugiej strony, tak technicznie patrząc, zostawiając te wszystkie etyczne aspekty, m, ciężko się nie zgodzić, że, że jest trochę coś takiego, że czym to się różni? Czy ty posłuchałeś rozmowy, wrzuciałaś się do książki, a y, zapytałeś coś... Y, y, AI, no nie? No właśnie, no tak, pod jakimś względem tak, na pewno sztuka, nawet ta tworzona przez ludzi, no nie powstaje w próżni. No tylko wydaje mi się, że to też, też, też to, co jest istotne, no to, no to jest właśnie ten jakiś taki cynizm, nie? I czy będziemy się potrafili przyznawać do tego i mówić tak, w tej pracy wspierałam, wspierałam AI, czy jednak będziemy e, generować rzeczy, a potem iść w zaparte, że nie, nie, nie, tutaj wszystko tutaj to, to moje, moje jest. To ja znowu e, popłynę bargielską, która mówi, wszyscy korzystają. A jak mówią, że nie korzystają, to kłamią. Ja też na przykład myślę mysl, to, to, to, to, co powiedziałeś w kontekście barier, e, bargielskiej, tego, że ona miała taką blokadę, je, e, jeśli chodzi o e, pisanie. I wydaje mi się, że... Mm, Potrafię sobie wyobrazić taką sytuację, że wiecie, ktoś na przykład, komuś jest ciężko zacząć. Albo czyta ten fragment i mówi, on nie jest totalnie zły, ale nie jest dobry. Ja nie wiem, co w tym jest tutaj nie, nie do końca dobrego i może, może w tym sztuczna inteligencja może podejść. Ja powiem coś, co, na, co nikt mi nie uwierzy, ale nie mam pojęcia, czy tak jest, bo naprawdę z tego nie korzystam. Ale wyobrażam sobie, że mogłoby tak być. Ja korzystałam i to, to, to, to co mi to dawało, to na przykład to, że Miałam jakiś tam pomysł, wrzucałam go do AI, ono mi wyplowało y, swoją, swoją propozycję i ja miałam takie... O, to, o tym tego nie zrobię. Tak, tak, na no, no takiej <grym> zasadzie, że, że raczej nie, spod, nie miałam takiego, no ale to też, też wiecie, ja, ja nie, nie, nie mogę zrobić tak jak bargie, Bargierska, że nakarmię AI swoimi pracami i potem będę sobie tylko myśleć, o ale super, nie? <grym> Więc nie było tego elementu. Więc y, miałam takie mocne poczucie, że no nie, no nie podoba mi się, że to jest, że, że ta propozycja AI była bardzo sztampowa, była jakaś taka, wiecie, tania, kiedy czasami ktoś próbuje wywołać w was takie tanie emocje, zrobić takie, wiecie, dramatyczną pauzę, albo nagle, wiecie, ktoś tutaj umiera, albo, nie wiem, coś jest, taki plot twist, który jest taki, wiecie, no, z, no śmieciowy, śmieciowy. śmieciowy, śmieciowy tak. powiedzmy to szczerze. Tak. Ja będę miała do ciebie jeszcze jedno pytanie, ale tak patrzę na zegar, że musimy tyka i właściwie jesteśmy na półmetku, moi drodzy. Tak. I to jest może dobry moment, żeby zrobić drugą połowę meczu po krótkim oddechu i muzyczce. Dobrze, tak zróbmy, a potem przejdziemy sobie do traszu. E, tak, ale je, jeszcze chyba chwilę zostaniemy też w sztucznej inteligencji, tak mi się wydaje. Jest lato, weź mnie nad wodę, ja w niej schowam się, niech nie widzą już więcej mnie. Lato pachnie czereśnią i kwitną w nim Ty mówiłeś, że ja to jeden z nich. Czytania za realizację dzisiaj odpowiedzialny Mateusz Szlas przed mikrofonami. Joanna Dąbrowska i Maria Maciejowska. To potem tak przerzucimy do, do początek. Nie, no witamy wszystkich, którzy dołączyli, dołączyli teraz. My dzisiaj rozmawiamy o sztucznej inteligencji i o prawdziwej głupocie. I o śmieciach, śmieciach <śmiech> literatury. E, myślę, że e, ja o tych śmieciach m, bym bardzo chętnie porozmawiała dłużej i więcej przy jakiejś innej okazji, e, bo o nich to będzie taki zaczątek dzisiaj, a, a w przyszłości być może być może trochę rozwiniemy ten temat, bo mnie śmieci literatury jako <śmiech> koncept bardzo, bardzo interesuje. E, tak, ale tutaj w, na, na w, w czasie przerwy zadałaś mi pytanie, o to, jak rozpoznać tekst AI. Tak, Czy są jakieś poszlaki? No i, e, proszę Państwa, zapytałyśmy Google. I Google swoją sztuczną inteligencją nam odpowiedział. nam odpowiedział. I teraz my Wam powiemy to, co się dowiedzieliśmy od sztucznej inteligencji. Co, co jest jakieś takie, wiecie, dystopijne. Bo Jesteśmy po prostu... już w takim matriksie, że jakby, Może po prostu pójdźmy. Bo e, tak, w, w, każdym, w każdym razie, jak, jak rozpoznać e, tekst wygenerowany przez AI? E, no i na przykład jest to, że mm, sztuczna inteligencja często powtarza, jakby używa konkretnych słów. E, czyli na przykład e, tutaj mamy przykłady z angielskiego: e, delve into, pivotal, underscore, coś tam. E, bardzo często. E, mamy zdania, które są tej samej długości, czyli od 12 do 18 wyrazów, które są też y, takie pod względem struktury takie, samo, czy, takie same, czyli nie mamy jakiejś takiej, wiecie, zabawy z językiem, że orzeczenie ktoś na koniec da na przykład. Nie! <laughs> E, ale Potem po poznacie? Potem poznacie kogoś, kto pisze pod nagrody. Nie wiem, co jest gorsze właściwie. A ja, czy ktoś, kto pisze typowo po prostu, żeby zgarnąć e, jakąś tam nagrodkę? Wszyscy, wszyscy to ludzie pozbawili po prostu. Wszyscy na ten śmietnik historii, Mo, i literatury. Moralności. Ale, po, ale poczekaj, bo jeszcze się zatrzymam z tymi zdaniami, ale tutaj też, bo wiesz, są tacy pisarze i takie pisarki i im się to zresztą chwali. to się nazywa, uwaga, stylem, że ktoś pisze tak dosyć jednostajnie, w takim sensie, że na przykład te książki to podobno osoby z wykształceniem muzycznym, patrzę na ciebie, są w stanie czasami usłyszeć, że ktoś też ma wykształcenie muzyczne po tym właśnie jak buduje zdanie, że tam jest określony rytm i melodia mm -hmm. i że cała książka potrafi być tak czasami napisana. I ja tutaj sobie myślę, coś nad to bym nigdy nie wpadła i tutaj uwaga taki przykład, ehm, hamstwo Pobockiego. Mhm. E, podobno jest tak napisane I to właśnie e, profesor Kajewska zwróciła nam kiedyś uwagę na to, że e, jest to po prostu gruba księga Tak o, o chłopach, a ich tam doli i nie doli, bardziej to drugie Może tak być na melodyjnie napisana I jest melodyjnie napisana, no ale właśnie ciekawe, czy taką melodyjność jest w stanie, czy to... Że ja nie, wiem, czy... że no, chodzi tak, tak, o coś tak, innego, ale e, po prostu ten argument jest o tyle taki ciekawy, że zastanawiam się, bo wiesz, wyobrażam sobie, że zaraz będą badania na AI, mm -hmm. e, może to będzie twój doktorat, czyli jak znaleźć e, właśnie poszlaki e, ze współdziałania ze sztuczną inteligencją podczas czy to redakcji, czy po prostu pisania e, tekstu literackiego, i już sobie wyobrażam, po prostu, wiesz, trochę projektuję, mm, jakie, jakie problemy y, można napotkać, przykładając jakieś określone metody. To, co mnie na przykład e, troszeczkę bawi e, w tym e, takim, wiecie, jak, e, jak zauważyć AI, e, tutaj też mamy na przykład o tym, że m, te modele językowe często nadużywają półpaus i tak dalej, że często są jakieś takie, wiecie, absurdalne przejścia, nie. nie, nie powiązane ze sobą. Natomiast jak ja patrzę na e, tą listę angielskich słów, które mogą nas naprowadzać na to, że coś zostało napisane przez sztuczną inteligencję, to pierwsze, o czym sobie pomyślałam, to są, to są ludzie, którzy, e, dla których język angielski nie jest pierwszym językiem. I takie, wiecie, wyrażenia added core, that being said... In conclusion. Aha, czy jak ktoś by pisał rozprawkę po angielsku czyli, na maturze. Tak, czyli jak, na ma jak w szkole się uczyliście, czy nawet na studiach uczyliście się, jak napisać tekst po angielsku, to tam zawsze były takie, wiecie, lista słów, które trzeba użyć w rozprawce. No i, i myślę sobie, że no ciężko, ciężko. Tutaj jeszcze podpowiadałaś, że e, takimi innymi poszlakami mogłoby być to, że są jakieś nielogiczne e, rozwiązania fabularne i mamy mało jakichś takich anegdot i ten tekst jest raczej jednostajny, nie ma takich jakby personalnych jakiś. E, czy to przemyśleń, czy, czy właśnie wspomnień. Te postaci pewnie nie są aż tak e, zniuansowane i powiedziałaś mi, że to też wynika z tego, że sztuczna inteligencja, po prostu w fanfiki. Tak, bo i to jest, słuchajcie, ciekawe, w, w takim kontekście, to jest taka drama, która nie jest książkowa, ale która się wiąże właśnie z fanfikami i z tym, z tym, czym te modele językowe są karmione. Bo zanim była wielka, wielka afera o to, że meta posłużyła się po prostu pirackimi, wiecie, wykorzystała piracką bazę książek i tam trafiły po prostu dzieła wszystkich możliwych pisarzy, których znacie i których nie znacie też, to AI też taką, wiecie, dostępną, legalną rzeczą były wszelkiego rodzaju fanfiki, czyli... Całe, wiecie, a 3 i inne rzeczy, to wszystko na tym te modele językowe też się uczyły. I kiedyś była taka drama w internecie z kobietą, która nagrała taką bardzo długą serię na TikToku o tym, że się zakochała w swoim psychiatrze. No i że to z jej, z jej narracji wynika, że była to jakaś historia jakiegoś nadużycia. Że ten, ten psychiatra odwzajemniał te jej uczucia, ale no nie chciał się z nią związać. To wiecie, cała taka bardzo, bardzo dramatyczna historia. No i co się okazało w pewnym momencie opowiadania tej historii przez tą kobietę? Okazało się, że ona o tym czy ten e, psychiatra jest w niej zakochany, czy nie jest w niej zakochany, rozmawiała z, ze swoją sztuczną inteligencją. No i co się okazało? E, pani dawała opis, opisy sytuacji z gabinetu e, swojego psychiatrycznego, w którym na przykład m, psychiatra podczas wizyty zauważył o, masz dzisiaj e, nowe okulary. Do, do twarzy ci w nich. No i sztuczna inteligencja jej pot, potwierdzała, słuchaj, no on ma obsesję na twoje punkty. On mówi nie, on się wzbrania, on się od Ciebie dystansuje, ale on się nie dystansuje od Ciebie, dlatego, że on chce się od Ciebie dystansować, wiecie, że po prostu jemu sprawia dyskomfort, albo, no, nie wiem, jest to, wiecie, w jaki sposób w tej relacji takiej terapeutycznej, z jednej strony mamy, nie chcemy, żeby ten pacjent doświadczył odrzucenia od psychiatry, bo na przykład konsekwentnie z historii wiemy, że doświadcza odrzucenia przez całe swoje życie, więc nie chcemy powiedzieć, słuchaj, ty tutaj um, czujesz do mnie mięte, więc kończymy to. No ale z drugiej strony trzeba stawiać granice, tak? No więc ona stwierdziła, że ten terapeuta, to AI, wzmagało w niej takie przekonanie, że ten człowiek nie stawia granic dlatego, że jest profesjonalistą, traktuje ją w taki sposób, w jaki lekarz powinien traktować pacjentkę, tylko, że wiecie, on tak po prostu jej pragnie, ma taką obsesję na jej punkcie, że po prostu on musi tę granicę stawiać, no bo inaczej to po prostu by tam się, wiecie, po prostu rzucił na nią. E, I no i dlaczego to ja i tak z nią rozmawiało? No właśnie między innymi dlatego, że ten model miłości romantycznej i tak dalej, on czerpie też z fanfików. A jakie są fanfiki? Jakie są te książki podpadowe, tak? Opowieści odpadowe, No takie, no właśnie często takie to napięcie, które tam się pojawia, romantyczne, prawda? Że po prostu, wiecie, ja totalnie cię wam nie zwracam na ciebie uwagi, ale tak naprawdę, matko. Mam trzy myśli. No. Po pierwsze, nie pamiętam... jak gdybyście widzieli minę, po prostu Joanny w trakcie tej opowieści... Po pierwsze, nie pamiętam, kiedy ktoś ostatnio powiedział przy mnie czuć do kogoś miętę. Po drugie... Kochani, jak poznać e późny kapitalizm? Skończyły się opowieści romantyczne pomiędzy dwoma zwaśnionymi rodami. Skończyły się dylematy właśnie w tej postaci. Skończyły się romansy z profesorami, no bo już mamy... Z szefem. Mi tu. Z szefem to już jest. Słuchajcie, prawdziwa historia miłosna z prawdziwym dylematem rom, e, moralnym. To jest między twoim psychiatrą, a tobą. I odwrotnie. I to jest to. Jest to. E, a po trzecie... Yy, piekło. W sensie w ogóle jakaś okropna historia, że idziesz na terapię, która generuje w tobie po prostu jakąś. Yy, o, robisz sobie o, osobną terapię na jaj, tak? które nie w ogóle. To jest, to jest właśnie późne. Nie, to jest po prostu to jest dla mnie jakieś nie do, nie do pomyślenia. Jest to, jest to naprawdę straszna historia. Yy, jest to, myślę, historia osoby, która naprawdę bardzo potrzebowała tej pomocy psychiatrycznej. Mm, e, okropna. I myślę, że e, naprawdę ten lekarz zrobił wszystko, co mógł. E, zrobił to, co mógł w zgodzie jakby ze sztuką lekarską. Absolutnie tam... Nie, wie, wiecie, to też jest to, że Sama ta kobieta, ona nie, nie podaje jakieś historii, no właśnie ona, ona, rzeczy, o których ona mówi, które się wydarzyły w tym gabinecie, to są takie rzeczy na zasadzie: ktoś zauważył, że mam nowe okulary, albo ktoś zauważył O, zmieniłaś fryzurę. I do tego jest po prostu dopisywana cała, cała historia. No bo, no bo właśnie wracając do, do, do, do AI i tych takich, wiecie, na czym AI się uczy, no uczy się też na takich treściach, które nie mają związku z rzeczywistością. Mhm. Myślisz, że jak zacznie czytać bardziej właśnie literaturę zniuansowaną, literaturę piękną, może, nie wiem, noblowską, jak się nakarmi trochę Olgą Tokarczuk czy, czy Enierno, on się zmieni? Czy myślisz, że jakbyśmy z, z zrobili taki model sztucznej inteligencji, takiej inteligenckiej sztucznej inteligencji? O nie, jakaś elitarna <grym> sztuczna inteligencja. No nie, No właśnie, to, to myślę, że to, to, jest, to jest to ryzyko. Um, mam takie wrażenie, że wiecie, to jest jakiegoś rodzaju wyścig zbrojeń jeśli chodzi o sztuczną inteligencję i, to, i to, to taką wykrywalność sztucznej inteligencji. Bo też mam wrażenie, że te modele dążą do jakiegoś rodzaju perfekcji, dążą do tego, żeby było jak najbardziej naturalne. Są inne, prze, przeciwne jakby firmy, które zresztą też chyba korzystają z AI, które starają się jakby sprawdzać i weryfikować, czy dany tekst powsta powsta powstaje z AI. I oni też tam prześcigają się w tych pomysłach, jak, jak to robić. No jest to, myślę... Wyzwanie, pytanie. Jest to, jest to wyzwanie. No z drugiej strony, no właśnie, czy jak będziemy karmić AI tylko noblistami, już pomijając wiecie, taki aspekt tego, że nie sądzę, żeby się zgodzili pisarze na to, żeby zrobić taką, wiecie, inteli, int, właśnie taką no, inteligencką, taką klasistowską. Ja, ja to właśnie widzę. Olga karczyk prometeusze ona przyniesie po prostu swoją, poświęci własną twórczość, żebyśmy dostali e, AI, które jest jakieś bardziej zorganizowane i skomplikowane i złożone. Tak, i wtedy na przykład AI będzie promowało, nie, nie ma w tym nic złego, będzie, będzie defaultowo proponowało na przykład dietę wegetariańską. I ty wtedy pytasz, co mogę dziś zjeść na obiad i w odpowiedzi nie, nie padnie, zrób sobie mielonego, tylko zrób sobie tam. No byłby to zwrot, bo z tego co wiem, to ja jest bardzo konserwatywne I, tak. i bardzo jest też takie prochrześcijańskie między innymi, ale nie tylko, raczej nie jest zbyt feministyczne generalnie. Znaczy myślę, że to pewnie zależy. Mhm o czym z nim rozmawiasz i kim, kim jesteś jako użytkownik. Ale na pewno, no myślę, że wiecie, jeżeli modelujemy coś na podstawie tekstów kultury, które mamy, które historycznie raczej są bardziej często te narracje takie mainstreamowe są e, bardziej konserwatywne niż progresywne, często to są narracje mizoginistyczne, często to są narracje rasistowskie, no to AI to też powiela. Podchwytuje. No. Bo uczy się, uczy się od nas, więc... Dlaczego? Właśnie to, to, też, to też wiecie tak mnie zastanawia, dlaczego oczekujemy, że AI stworzy coś, coś lepszego niż my bylibyśmy w stanie stworzyć skoro uczy się od nas. Więc a my nie jesteśmy ja coś super. No niestety, w, w ten sposób z, litera z audycji literackiej zrobiła nam się e, audycja egzystencjalna. No, nie, jest niewesoło, jest niewesoło. Właśnie idąc tutaj na e, przychodząc tutaj do studia. Wysiadłam z tramwaju i zobaczyłam reklamę, która wydawała mi się, po, po pierwsze oczywiście była, było w oczywisty sposób e, wykorzystana ten obrazek z, po prostu pewnie zmarnował w cudzysłowie w cudzysłowie. Pół oceanu, bo obrazki są bardzo, podobno, bardzo dużo wody, potrzebują, pochłaniają. Ale nie o tym teraz, tylko właśnie taki obrazek, to była taka reklama, która była bardzo taka banalna i ten obrazek jeszcze widać, że po prostu sztucznie wygenerowany i i, i tak po prostu po takim, takim po prostu takim najniższym rejestrze gdzieś tam to była chyba reklama jakichś tam dań błyskawicznych, mm -hmm. więc y, trudno powiedzieć, żeby ktoś bardzo, bardzo się starał, ale w to było mi to tak po prostu już gdzieś tam obniżony ten rejestr, że tak jakoś źle mi z tym było. Tak poczułam, że, że faktycznie tak już, już tak sobie na to bardzo pozwalamy i te treści są po prostu tak bardzo, bardzo szybko robione i że sobie pozwalamy na ten kisz, na ten, ten datę i na ten trash i jakoś tak mnie to... Tak I, sakuło trochę, szczerze i, mówiąc. Ja dzisiaj zobaczyłam, w, w, w, wiecie, wiecie, wiecie, jak działają algorytmy, prawda? Że jak już czytacie jakiś jeden temat, to potem wam to, w, widzicie tego wszędzie. A więc em, mnie się dzisiaj pokazała reklama Agencji takiej reklamowej, marketingowej AI, w którym, która proponuje i to jest też bardzo ciekawy taki plot twist w tym wszystkim, bo to jest agencja, która się reklamuje tym, że jest polską agencją. Że to nie jest, wiecie, nie, to nie jest żaden zagraniczny jakiś udziałowiec, tylko my tutaj lokalnie jakby idąc do nas wspierasz polski biznes, no i oni są, tak mówią, o tym, że oni są w stanie całkowicie w AI wygenerować po prostu najbardziej spektakularne kalib reklamowy. I to gdzieś tam zaczynam sobie myśleć o tym, co to takiej myśli, którą usłyszałam kilka tygodni temu, że prawdopodobnie jest tak, że idziemy w taką stronę, w której AI będzie nam wyznaczało po raz kolejny różnice klasowe. To znaczy te rzeczy, które będą kierowane do osób, jakby wiecie, że, że, osoba, że będzie dążone do tego, że marki premium będą tworzyły kampanie, produkty, reklamy i tak dalej, wiecie, w treści robione przez ludzi. To będzie kosztowało bardzo dużo pieniędzy, będą miały bardzo duże budżety, no i w związku z tym będziemy musieli płacić bardzo dużo za te produkty, które one, oni będą reklamować. Natomiast rzeczywiście te marki na przykład, które, których odbiorcami docelowymi, no nie są, nie, jakby marki nie premium, tak może nazwijmy to, będą po prostu sięgać po tego typu narzędzia w celu jakby oszczędności. No i z kolei na przykład właśnie małe biznesy prowadzone przez, wiecie, indywidualne osoby, które rzeczywiście no, nie mają wielotysięcznych budżetów na reklamowanie siebie, też pod wpływem tego, co się dzieje, będą sięgać po AI, po właśnie polską markę generującą reklamy, No bo po prostu to się stanie nowym takim, wiecie, Taką, takim, taką osią, która nam będzie oddzielać bogatych od niebogatych. Ale za to, jak wzrośnie koszt pracy ludzkiej. <laughs> chciałabym, chciałabym wierzyć, że będzie to miało pozytywne. <laughs> ale... Nie, oczywiście <laughs> oczywiście też ironizuję znowu, mhm. ale tylko dlatego, że co nam pozostało, no jest to wizja raczej mroczna. Natomiast e, ponieważ musimy się już z Wami powoli żegnać, e, to e, dawajcie, dawajcie nam znać, co myślicie o tym wszystkim, czy, czy Was to jakoś niepokoi e, AI, a może wręcz przeciwnie, e, co myślicie właśnie o rynku wydawniczym w dobie AI, czy... Ten rynek będzie walczył ze sztuczną inteligencją, czy po prostu ją wchłonie w pewnym momencie. No i czy rzeczywiście jest tak, jak mówi Bargielska, że wszyscy korzystają, ale się nie przyznają? E, znaczy ona tak powiedziała, że może nie wszyscy, ale że wydaje że, się, że są, są. że większość, no ale każdy coś tam czasami próbuje, nie? No to trzeba powiedzieć wprost, że coś tam wpisujesz i zastanawiasz się, jak może być inaczej. My dzisiaj. How to spot AI generated text. Wprawdzie wpisałam to w Google, ale wiecie, że Google teraz ma swoje AI i Google już pod, pod, pod, podpowiada jakby odpowiedź taką, wiecie, żeby nie klikać w linki. No, no jest to przytłaczające, chyba, raczej, ale też bardzo ciekawe, no będziemy sobie to dalej obserwować. Dopóki my tu jesteśmy żywe z krwi i kości i mówimy własnym głosem, to, Trochę nie oszukujmy się, zniekształconym poprzez a, różne technologie, ale jednak. Tak, to wciąż należy do nas. Więc e, dawajcie, dawajcie znać. Mnie bardzo, odsyłam Was bardzo serdecznie do tej audycji e, na naszego spodziewania o literaturze w dobie sztucznej inteligencji. E, myślę, że z dwóch powodów. Po pierwsze, jakby uważam, że wątki, które tam poruszamy, są nadal interesujące też dzisiaj, ale poza tym uważam, że pokazuje to, jak szybko też ta nasza rozmowa się zastarzała. i jak wiele rzeczy, o których wtedy sobie z Krzysztofem Hoffmanem tak spekulowaliśmy, zastanawialiśmy się, no może będzie tak, może będzie inaczej, to, to już się wydarzyło półtora roku później. A czytałaś coś ostatnio ciekawego? Właśnie mam jakiś taki trochę zastój czytelniczy, muszę przyznać. Czytam rzeczy do magisterki głównie. I przeczytam sobie Unrise Godzinę Czarownicy. I co? Już się nie piszę takich książek, moi drodzy. Nie, nie pisze się y, w taki sposób. Trochę no, możemy, możemy po jakąś przyszłą audycję poświęcić tej książce i takim oldschoolowym horrorom, oldschoolowym powieściom y, takim... No, nie, czerpiącymi z tej tradycji gotyckiej. Z którego roku to jest książka? E, chyba 70 lat, 75. Oh, Okej, okay, dobra. Czyli to myślałam, że ktoś tak po prostu zrobił się na retro trochę. To, nie, nie, nie. A, to faktycznie jest nie, to jest, okay. To jest retro. Ale to ja też czytam coś retro. E, przepraszam, jestem najbardziej spóźniona na tą imprezę, bo przeczytałam w końcu nieznośną lekkość bytu. Od początku do końca. E, Milena Kundera oczywiście. I to, było, to była wspaniała podróż. No bo jak która mnie zdruzgotała. Naprawdę? Naprawdę. Ojejku. Ale możemy o tym powiedzieć, opowiedzieć wam już innym razem. Także zostawiamy was z takim tutaj cliffhangerem. Dziękujemy, że nas słuchaliście. Dzisiaj za realizację odpowiedzialny był Mateusz Szlas. Przed mikrofonami. Joanna Dąbrowska. I Maria Maciejewska. Like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 Pick up the ribs in my Nikes